Witam Państwa bardzo serdecznie. 7 czerwca 2022 roku antywirus po tej stronie i gospodarz ze Zowaty Zero po drugiej. Witam. Kłaniam się wakacyjnie, już przedwakacyjnie, no na pewno upalnie, bo to jakby lato weszło tutaj na nasze szerokości. Tak, zdecydowanie dzisiaj dzisiaj chcielibyśmy troszkę lżejszych tematów zaproponować z tego względu, że czasy mamy właśnie przedwakacyjne. Martwiliśmy się już wielokrotnie i głęboko i dosadnie wprost, także czasem też pora się lekko rozweselić i odpocząć. Przed nami wakacje, już niebawem szkoła się kończy, wszyscy domykają półrocze, więc te plany półroczne już prawie są pewnie sfinalizowane. Może nie wszyscy, ale zawsze będzie szansa nadgolić po wakacjach, jeżeli ten wypoczynek nam się powiedzie. Ale żeby się wypoczynek powiódł, no to jednak trzeba przyłożyć troszkę starań do tego i zorganizować sobie yy, może lżejsze tematy, kto wie, może mniej włączać telewizję i radio, może po prostu wy wyłożyć na balkon czy na taras leżak i posłuchać wieczorem śpiewu ptaków. no One zazwyczaj nie fałszują, zauważyłem. Taki... Mam tu znajomego, mam srokę znajomą, Mam wronę znajomą, która jest zdecydowanie królową tego środowiska i potrafi, tak powiem, nawet przeganiać intruzów, bo to jest mój teren, tak, tak się zachowuje. I, I jest sroka. Kos sroka i wrona. I to właśnie pojedyncze sztuki, to ciekawe. One chyba mają swoje rewiry. Więc y, y, t, obserwuję. I, no i nie, jeszcze nie przełapałem, że żad... oczywiście wrona tak trochę tak skrzeczy, tak? Ale ona zawsze to robi y, w ten sam sposób, melodyjnie. Wiadomo, że to jest ona. Ja ją potrafię poznać po głosie. Także zwierzęta nie fałszują. To ciekawe. No tak, sroka mi się nieodmiennie kojarzy z, z pewnego rodzaju cwaniactwem i złodziejstwem. Y, y, Ostatnio właśnie z tym jest tytuł związany naszej audycji i ty zostaniesz Indianinem. No chyba, że wiesz jak to działa. Nasze tutaj starania są skierowane w, w tę stronę, żeby jak najwięcej osób no, zaznajomić z tymi mechanizmami, że tak powiem, jelenizacji społeczeństwa, żebyśmy po prostu nie dali się zrobić w bambuko pośród tych wszystkich działań. No, ostatni hit to jest In we trust. Także po, pokładamy wielkie nadzieje, jak ci Indianie w, w chruście na, na zimę. Jest nawet taka piosenka perfektu, która z ogromnym wyprzedzeniem przewidziała te, te zjawiska. Także coś, coś jest na rzeczy, że pewne rzeczy jednak w, tak w przyrodzie, w społeczeństwach, one krążą, one nawracają. No nie wiem, czy to te same typy ludzkie próbują w ten sam sposób znaleźć frajerów, czy są jakieś inne przysłanki ku temu. Ty mówisz o, o starodawnej pieśni, będę zbierał chrust? Tak jest lokomotywę zagłoszenia, ale to przeinaczasz prze tekst, bo tam było będę zbierał gruz. E, nie, no czy może gruz i tam był gdzieś, ale o gruzcie był. tam było zdecydowanie. To, to był, to widzisz, to była pierwsza zwrotka z gruzem, a potem to się przemieniło w chrust. No ciekawe, ciekawe tutaj. Meandry, meandry słowotwórstwa. To to napisał ten tekst? To, cię, to mnie fascynuje, bo to był Olewicz, tak? Olewicz. Ja nie wiem, który z nich był autorem tekstu, nie, nie, no, ale to, ci, ci, ci... to nie byli ci trubadurzy, nie, nie, nie byli ci, ci śpiewający z gitarkami. To był zawodowiec, tekściarz stuprocentowy. Chyba Olewicz to napisał. On wiele tych tekstów wysmarzył, to był rówieśnik trochę młodszy od yy... Yy... Yy... przebojów Wodeckiego, Młynarskiego, taki ten. Bogdan Olewicz się nazywał. Możliwe, ja to sprawdzę o tym chruście. Tak, pamiętam, może wiesz, bo to pamięć jest zawodna, nie? Wiem, że jego teksty były na, naprawdę sympatyczne i, i takie wielowątkowe, wielowarstwowe. Tak, to jest loko, lokomotywa zagłoszenia. I to był Olewicz, tak czy, czy nie? Szukam autora tekstu. Patrzę tutaj ten. O, akurat nie piszę w tym. No nieważne, to jest to nie, faktycznie Olewicz Bogdan. A widzisz, czyli dobrze. Doskonale pan... to pamiętałeś, bo ja tego z nazwiska nie wiedziałem, bo to. Nie przywiązywało ja nie, nie, nie, się, ponad... się wagi wtedy do takich rzeczy. Ja, ten, ja broń Boże nie mówię, że tutaj mam taką kolekcję, ja tutaj te płyty tak chomikuję i te Nie. Ja po prostu z perspektywy znam, e, że tak powiem, warsztat tego człowieka no. dla innych tam pracującego. Przecież on był tekściarzem, sprzedawał teksty różnym ludziom, nie? Więc to mi do niego pasuje po prostu. I, i, i wyda, bo wiem, że dla perfektu różne tam napisał. Przecież ten człowiek w tym, w tym ciasnym kapelutku, no on na pewno tego nie wytworzył. No. To nie jest ten poziom. W każdym razie A... będę zbierał chrust. Ma tutaj duże znaczenie w tym w tym tekście, ale jak zwykle artyści oni widzą pewne rzeczy wcześniej 20-30 lat wcześniej bardzo często jest to tak, że to jest ich jakaś intuicja, ale niejednokrotnie w związku z tym, że są osobami z więc bywają w różnych kręgach i tam podczas rozmaitych imprez w chwilach szczerości ktoś im coś powie, jakie to tam wizje są przyszłości dla ludu i to widać szczególnie w pośród tych zachodnich zespołów, które były w latach 70. bardzo czynne, że tam przewijają się sprawy, które teraz po 50. ponad latach są doświadczane przez nas na własnej skórze. Wiesz, zdziwiłbyś się w latach 80. rozmawiając z ambasadorem Związku Radzieckiego. Gdyby ci powiedział, poczekaj, jak będzie czarny prezydent. On tam jeszcze powiedział on lub jego koledzy na temat rozłamu w Stanach Zjednoczonych i coś w rodzaju wojny domowej między Siąg dwoma dalszy. stronami. Ciąg dalszy tego samego planu, który Golicyn przedstawił w bardzo ostrych detalach I, i to jest fascynująca podróż intelektualna. Ja oczywiście nie mam zdolności profetycznych, no, może jakieś tam drobne prześwity. Opieram się na, na analizie logicznej. tak? Powiem Ci, że konfrontacja tego przebiegu z y, prognozami jest, y, no, jest powalająca. Po prostu Plan jest duży. Ja nie mówię o tych tam drobnych, tam wirtualnych, tych wariantowych planach sezonowych. Ja mówię o dużym planie. Jeżeli chodzi o plan rewolucji światowej, to jest realizowane. I to chyba jednym z najlepszych źródeł jest Anatolii Golicyn, To jest oczywiście pseudonimem, to jest oficer wywiadu yy, KGB, wywiadu zagranicznego, czyli cywilna bezpieka yy, sowiecka, skąd? Z Ukrainy. No tamte źródła właśnie sięgają. To było chyba takie miejsce, gdzie się bardzo wiele kadr wykuwało. Częściowo w ogniu, że tak powiem, bo środowisko było raczej harde i zuchwałe w związku z tym też mieli odwagę na wiele spraw i z tejże odwagi korzystali sobie. W ogóle uważam, że warto uczyć się historii, warto te rzeczy czytać, jeżeli oczywiście jest na to czas, dlatego że takie sprawy zwykle się zgłębia w latach spokoju, kiedy jest możliwość sięgnięcia do wielu książek, kiedy sprawy dzieją się powoli. Wtedy można sobie tą przyszłość przewidywać tak czy inaczej. No a my jesteśmy w takich właśnie czasach, że śledząc powiedzmy portale informacyjne, które są wytypowane lub jakieś fora dyskusyjne, gdzie jest taka giełda wydarzeń, to praktycznie każdego dnia człowiek się dziwi. I kol, kolejnego dnia dziwi się jeszcze bardziej. I tego właściwie końca nie ma, tych zjawisk, ponieważ te sprawy narastają w tak lawinowym tempie. I no, przebudowa świata no, wymaga pewnych wyjątkowych środków, jak widzimy, i, i także instrumentów nadzwyczajnych. No tak, i chyba będą używane. No. Patrzę na, na te zapowiedzi z wielkim niepokojem, no bo to nas osobiście dotyczy. My jesteśmy na, w tym krytycznym momencie na, centralnym, na centralnej scenie. Ona oczywiście niebawem stanie się sceną poboczną. To wiemy, to przynajmniej wiedzą ci, to rządziciele, którzy zawiadują tym lokalnym Bantustanem. Tak przynajmniej się zachowują ale no, realne ryzyko narasta i to jest wszystko robione no, naszym kosztem, bo, no, bo to my jesteśmy tymi Indianami, którzy, którzy atakują. Tak? My ewentualnie poniesiemy ofiary, jeżeli, no, jeżeli za daleko zostanie naciągnięta struna, no, bo jesteśmy bliskim zapleczem y, wojenki na Ukrainie, która sama w sobie przecież została świadomie nakręcona. I to z wielkim morzołem trzeba powiedzieć. No, wysiłki, że tak powiem, wygaszenia tego uśmierzenia porozumienia no, t, t, no, były liczne i trwały przez 8 lat, więc ewidentnie skoro tak długo nie udało się osiągnąć żadnego zbliżenia porozumienia, no to musiały to być działania świadome i celowe, żeby temu zapobiec. No nie ma woli przynajmniej po jednej ze stron, czyli po stronie ukraińskiej tutaj. Te działania idą dalej. Broń dostarczana jest i to coraz grubsza. Aktualnie te hałbice o symbolu 777 które mają zasięg 30 ponad kilometrów, to jest no, poważny dystans. Także można sobie razić cele w strefie praktycznie bezpiecznej, jeżeli nie, nie są używane rakiety manewrujące. Także o tym powiedział jakiś, któryś z szefów NATO, że musimy się przygotować na długi i wyniszczający konflikt na Ukrainie właśnie, czyli takie mozolne walki rozleczone w czasie i przestrzeni, które po prostu będą się punktować na obie strony. Nie będzie to wojna błyskawiczna już w tym momencie, a gdyby doszło do negocjacji, no to wtedy ten stan frontowy zdecydowanie będzie się przekładał na argumenty przy stole, dlatego każda ze strona, przede wszystkim rosyjska, będzie zmierzać do jak najlepszej pozycji terytorialnej. No tak, mają sporą szansę dotarcia do linii Dniepru. To nie jeszcze nie jest przesądzone, no bo Żelejski to wie i na północy próbuje, oni to nazywają kontratakiem, który jest robiony tak naprawdę dla telewizji. Był tam w niedzielę po drugiej stronie rzeki w Sywierę Doniecku, czyli tak naprawdę w drugim Doniecku na północy, to jest jego brat bliźniak, tam są du duże zakłady przemysłowe, azotowe i tam siły ukraińskie są okopane od, od wielu lat już i no, prowadzą taką wojnę pozycyjną z nasilającymi Rosjanami, którzy nie trzymają się konkretnego terenu, tylko opanowując go liczą swoje siły i patrzą na ewentualne nakłady, którymi musieliby poświęcić na utrzymanie tego ter terytorium. Więc sywir jest sporny. Rosjanie większość tego terenu opanowali, czyli kontrolują go w sensie strategii. Natomiast taktycznie Żeleński postanowił zrobić tak zwany kontratak, żeby pokazać, że Ukraina jeszcze nie skapitulowała i będzie o to walczyła. I posunął się na no, sporo, tam kilkanaście kilometrów i no, wy wykurzył Rosjan z tych przedmieść no i odbił połowę miasta, która nie była tak naprawdę mocno broniona, bo Rosjanie do tego terenu spornego nie są przywiązani dopóki go, że tak powiem, całkiem nie, jak mrówki nie skolonizują, tak jak już wejdą i skolonizują, założą tam władzę lokalną i tak dalej, to wtedy tak, natomiast w tym okresie przejściowym trwającym dwa, trzy tygodnie nie są specjalnie do tego przywiązani, bo po prostu mogą się przegrupować i, i dokonać kolejnego manewru. I tak robią, oszczędzając swoje siły, że tak powiem, ludzkie. No, to jest typowa ekonomia tego rodzaju konfliktu. E, więc no, mamy kontrofensywę tak zwaną, która jest małym kontratakiem lokalnym. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Na większej mapie wygląda, że Rosjanie cofają się od, od trzech miesięcy zajmując tak, nas, tak, następne tereny, więc tak, i jeżeli będą nadal tak przegrywać, to po prostu zajmą pół Ukrainy. No, nie, nie, bo to jest jedna czwarta, to jest to terytorium na, wschod... to jest za... na, na wschodzie. to bo to jest parafraza właśnie przekazu oficjalnego. Rosjanie po prostu non stop przegrywają. No wiesz, to, to są tysiące ofiar, więc yy, to nie ma śmiechu, to jest prawdziwa wojna. Ja ty, ale to nie jest śmiech w tym, w tym znaczeniu, bo ja się z tego nie śmieję, tu oczywiście to trzeba podkreślić. Chodzi mi tylko o, o y, kwestie y, propagandowe, które są zawsze tak ustawione, że w pewnym momencie ta zasłona opada i jednak się okazuje, że szereg prowincji jest już, jest już e, przefarbowanych na rosyjską stronę, gdzie są struktury władzy, gdzie są e, e, czy to referenda w toku, czy już po prostu zwykła aneksja. E, więc e, tak czy inaczej słuchanie wyłącznie jednej strony powoduje, że ten obraz jest no, skrajnie nie, nieprawdziwy. Istnieje realna szansa, że tego lata wschodni brzeg największej rzeki, czyli Dniepru, zostanie zrusyfikowany. Bo te największe twierdze, czyli Donieck i Ługańc są opanowane na twardo i tego Rosjanie nie odpuszczą. Dodatkowo tereny na południu zostały teraz skolonizowane i zrusyfikowane. To jest Hersoń, Mariupol i tam przylegające tereny do Zatoki, czy tam do Morza Azowskiego, czyli most, ten pomost lądowy do Krymu został już utwardzony, to on wchodzi w terytorium na północ, na głębokość około 200, tam ponad kilometrów, ale w związku z tym, że rozległość terytorialna Ukrainy jest znaczna, to to mamy jeszcze na, w obszarze tych, tych, tych, tych Doniecka, tych tak zwanych republik, czy ten obwodów ługańskiego i donieckiego znaczne strefy okopane i utwardzone przez rząd centralny w Kijowie, więc oni tam mają zasieki, poważne ciężką artylerię i tak dalej i też siły liczone w dziesiątkach tysięcy, więc opanowanie tego terenu będzie na pewno trudne dla Rosjan ale oni robią to po kawałku systematycznie likwidują punkty oporu wojsk kijowskich, a jeżeli to się nie udaje, to dokonują jakichś tam manewrów i robią to od drugiej strony. Przecinając im, odcinając im drogi zaopatrzenia i tak dalej, okrążając mniejsze odciągły i Tak. Ten tunel, dosyć znaczący tunel on się jakiś Beskidzki bodajże nazywał, czy jakiś taki? Nie. Wołowiec. A Wołowiec, Wołowiec. Na granicy z Ukrainą, na linii kolejowej głównym szlaku wiodącego do Lwowa. To jest równoległy tunel do historycznego, który tam był zbudowany tam ponad 100 lat temu bodajże pod na Przełęczy, dla oszczędności, bo tu wiadomo, że wjechać na górę na wysokości tysiąca metrów już jest kłopot, nie? Te przewyższenie 200 metrów to robi różnicę dla pociągu, nie? Więc Durel był zrobiony 100 lat temu i teraz trzy chyba lata temu oddano równoległą nitkę, chyba z udziałem nawet funduszy unijnych w programie regionalnym. No i tam trafiła rakieta precyzyjna Circon. Akurat wtedy, kiedy ogłoszono program dostaw polskich i amerykańskich, nowy, nowy program ciężkiego uzbrojenia, hmm. czyli właśnie tych y, samobieżnych y, moździerzy, y, tym, przepraszam, Armata Haubitz, Krab i tych amerykańskich, tamten MLRS y, o zasięgu 50 mil. Co ciekawe, ten sam sprzęt, znaczy technicznie odpowiednik tego, tych wyrzutni rakietowych tego samego dnia o zasięgu właśnie 50 mil, czyli około 80 kilometrów techniczny odpowiednik przedstawili, podarowali. Ukraińcom Brytyjczycy, czyli że tutaj rząd w Londynie pracuje w ścisłej koordynacji i synchronizacji z Waszyngtonem w tych dostawach uzbrojenia, a Moskwa pracuje w ścisłej synchronizacji, żeby temu zapobiec, no i na inaugurację tego planu wysadziła tunel. Szkoda, bo no to, to jest duży wysiłek inwestycyjny, żeby to pobudować. On oczywiście nie jest zniszczony totalnie, no ale żeby go naprawić, to trzeba kilku tygodni. Więc. No. Że widać, że ta eskalacja następuje, bo i niecierpliwość rośnie po stronie rosyjskiej, bo to są poważne koszty takiej operacji. A strona zachodnia no jakby tutaj nie uspokaja sytuacji, tylko dolewa oliwy do ognia, oferując coraz to nowe rzeczy Raz oferując, innym razem odmawiając. Niemniej jednak cały czas jakiś tam sprzęt płynie na Ukrainę, a to jak wiadomo będzie i zwiększać liczbę ofiar i wydłużać całą tą operację. Kissinger jak wiadomo miał inne zdanie na ten temat jako osoba z najwyższych gabinetów, że sprawę trzeba zakończyć szybko i na drodze dyplomatycznej. Tutaj nie ma dwustronnej chęci, jest gotowość strony rosyjskiej i niechęć tutaj żeleńskiego do tego. Jak tam jest naprawdę i co on tam przygotowuje, no to trudno tutaj tak w krótkich słowach zawrzeć. Natomiast nie jest to wszystko takie oczywiste. Do tanga trzeba dwojga, żeby usiąść do rozmów trzeba dwóch stron. Więc... To nie, nie, nie sposób przesądzić, kto jest tak naprawdę winien, że negocjacje, kilkanaście ich tur zostało wszystkich zerwanych i stoimy w miejscu początkowym. No, naprawdę nie wydarzyło się nic co by mogło co by to do zakończenia tego konfliktu. A wszystko, co zostało w międzyczasie wykonane, po prostu zostało po drodze zdruzgotane, porozbijane, zniweczone, zdementowane i, ten. i znajdujemy się ciągle w punkcie wyjścia, tylko ten punkt wyjścia cały czas jest niezmiennie korzystny dla Rosji, która utrzymuje inicjatywę strategiczną, bo jako pierwsza zanektowała te obszary na wschodzie Ukrainy, stworzyła precedens i, i metodę faktów dokonanych, tak jak to było w Serbii na przykład yy, przy rozbiciu yy, Jugosławii, yy, czyli Kosowo, tak? I oni się na ten precedens powołują. No dlaczego nie można powołać niezależnych republik, skoro wykonaliśmy referendum? <śmiech> można! Wyście <śmiech> zrobili to samo. No to my teraz robimy <śmiech> podobnie. <śmiech> I te, te dwie republiki, Donieck i Ługańc, śmierdziały na wschodzie Ukrainy jako otwarte rany wojny domowej przez osiem długich lat. To, to jest... olbrzymią ilością ofiar. To jest 2100 dni wojny. Ty nie chciałbyś mieszkać w Doniecku, kiedy każdej nocy słyszysz bombardowanie na, na osiedlu. Czasami... Mnóstwo dzieci nie zaznało pokoju w swoim życiu, ani bezpieczeństwa, ponieważ od tych ośmiu lat cały czas spadają tam bomby i różne się rzeczy straszne dzieją. Kilkanaście tysięcy ofiar, o tym też warto przypomnieć. Wtedy nikt włosów z głowy nie rwał, nikt nie zwracał na to uwagi i to było takie zwyczajne. No nie było zwyczajne, wojna jak to wojna jest straszna tak czy inaczej. No to samo się przecież dzieje od dziesięciu lat w, w, w, na zachodzie Iraku, w Syrii. To jest, Irak jest w stanie wojny od kilkudziesięciu lat. No właśnie. No i co że, zrobić i, ludzie? Trzeba mieć właściwą perspektywę spojrzenia na to wszystko i, i widzieć obiektywnie, krzywdę innych ludzi także. Nie tylko tych, którzy są na politycznym świeczniku, bo to jest bardzo krzywdzące takie podejście i jak wiadomo Kaddafi powiedział, że od czasu powstania ONZ-u Stany Zjednoczone zrobiły 65 konfliktów i zmian władzy. To wtedy, kiedy on występował, więc to już było sporo lat temu. Teraz pewnie można by dorzucić tam kilka nowych spraw. No, no nie wygląda to przyjemnie z punktu widzenia dziejów świata, bo przed nami są jeszcze większe rzeczy. Ja się trzymam wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Izraela, czyli Lapida, który mówi, że nie na Ukrainie rozpocznie się trzecia wojna światowa. Użył takich słów oczywiście ze swoim przemiłym uśmiechem, bardzo dyplomatycznym. Także coś pewnie miał znaczącego na myśli, wypowiadając te słowa. Jeszcze to było przed wkroczeniem wojsk rosyjskich, czyli początkiem lutego. Może się wszystkim wydawało, że tego typu wypowiedź oznacza, że te wojska tam nie wkroczą, ale teraz się okazuje, że może przeciwnie. Właśnie dlatego, że coś większego się szykuje, Rosja postanowiła metodą faktów dokonanych zrobić porządek na własny sposób. Tak, czyli, czyli doprowadzić do historycznego panowania żywiołu ruskiego Imperium Moskiewskiego do linii Dniepru. Co najmniej. Jeżeli się uda, to trochę dalej opanować całe wybrzeże północnym Morza Czarnego. No i to jest logiczne i to jest z ich punktu widzenia pożądane. I taki plan realizują i są spore szanse, że to, to, to, to, to, tą brutalną akcją na wniszczenie doprowadzą do, do takiego stabilnego śmierdzącego, brzydkiego pokoju metodą faktów dokonanych. Po prostu zmuszą wyczerpane państwo ukraińskie, któremu skończy się pomoc zagraniczna do uległości i do rokowań pokojowych. Chyba taki jest większy plan, bo kiedy, bądźmy realistami, kiedy wybuchnie duży konflikt światowy, przygotowywany w co najmniej dwóch ogniskach gdzie indziej, to temat Ukrainy zginie z mediów i wówczas paliwa e, powodów w ogóle dla dalszych dostaw uzbrojenia chociażby z Europy nie będzie już teraz. Wiadomo, że Francja i Niemcy blokują dostawy tego prawdziwego sprzętu e, e, ciężkiego, e, co z... Ukraińscy ministrowie spraw zagranicznych, ambasadorowie za granicą wyrzucają swoim partnerom na zachodzie bardzo, nie powiem Nieuprzejmie. brutalnie, ale wręcz po chamsku, no już tak, już językiem knajackim na Twitterze besztają tych swoich kontrahentów, co jest w dużej mierze niesmaczne, ale widać po pierwsze poziom emocji w tym, bo to jest emocja naturalna. Oni się znajdują w stanie wojny i tu nie ma żartów. To chodzi o ich przetrwanie, więc ja się temu nie dziwię. z drugiej strony jest taka dezynwoltura. Dobra, jak pogadają. Przyjmiemy te plwociny bez żadnych protestów. I ani Scholz, ani Macron no specjalnie przeciwko tym o Belgom nie protestują, zauważ. No, tak, biorą to na przeczekanie. Jeszcze taka jest moja refleksja, że wobec tego większego kalibru konfliktu, jaki jest w przygotowaniu, także odpowiedzialność Putina za te wszystkie wydarzenia będzie się zmniejszać. Jeżeli większe zdarzenia przyćmią ten konflikt zbrojny, no to wtedy z automatu idzie to, może nie w nie pamięć, ale jako w coś mało istotnego. I bardzo wiele razy na świecie było do zaobserwowania to, że duże wojny i duże, duże ofiary po prostu przyćmiewały te, te mniejsze konflikty i mniejsze wydarzenia polityczne i wojskowe. I to chyba miał na myśli, tam są jeszcze dodatkowe pokłady, ale ten główny wątek ukryty, którego nikt nie dostrzega powszechnie, wypowiedzi Kissingera w Davos, to właśnie tego dotyczyło, że dwa miesiące macie na wakacji na y, poważne, rzetelne, męskie rozmowy z Moskwą. Musi się dogadać. A potem to jest metoda faktów dokonanych nieodwracalnych. Czyli krótko mówiąc, że... ogarnijcie się chłopy, bo będzie gorzej. To można je rako zinterpretować, ale wiadomo, nieodwracalne. Czyli coś się stanie, co po prostu zmieni rachuby i nie będzie już powrotu do żadnych negocjacji tutaj. Bo to ja pewno... się obawiam, że tak mi to, że tak powiem, śmierdzi już od dłuższego czasu z tych wszystkich tutaj analiz, które bierzemy pod względem Bliskiego Wschodu, pod względem Dalekiego Wschodu, czyli Tajwanu i pomiędzy tym, a tym Ukrainą, Wydaje się, że jeżeli dojdzie do, do eskalacji w innych regionach świata, to to naprawdę y, szybko spadnie na daleki plan. I przestanie kogokolwiek interesować. Wszyscy odetchną z ulgą, że Ruski zajął tereny po prawej, stronie Dniepru i tam rządzi jest jako taki spokój w sensie stabilności polityczno-gospodarczo-militarnej, bo wiarygodność Ławrowa mimo wszystko jest dosyć wysoka. Jeżeli on mówi, że nie wystrzeli rakiet, to ich nie wystrzeliwuje, tak? Zgadza się. Takie są deklaracje ze strony rosyjskiej, czego znowu nie można powiedzieć o innych uczestnikach tej rozgrywki, którzy przewidują uderzenia prewencyjne, bo to wiadomo już Stany Zjednoczone kiedyś zapoczątkowały w swojej doktrynie ponad ponad 10 lat temu, że biorą pod uwagę uderzenie prewencyjne, które miałoby zapobiec atakowi, jeżeli byłby uznany za egzystencjalny. Tak jest i tym się różnią. To jest drobna niekonsekwencja i też ona na przykład Boli Patruszewa, to jest szef Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, znany Jastrząb, jeżeli by on na przykład zastąpił Putina, to polityka zagraniczna Rosji do, doznałaby poważnego wirażu i zobaczylibyśmy nowe wcielenie, no chyba Stalina, który jest głównym wzorcem tego generała wywiadu, więc no tu bym sobie nie żartował z tymi chorobami Putina i tak dalej. On jest jakby najbardziej liberalnym i miękkim przywódcą rosyjskim z tej stawki tak zwanej, czyli około tuzina grubych polityków moskiewskich, bo to nie jest jedna osoba, to jest zespół to jest stały komitet tej Rady Bezpieczeństwa, który podejmuje te wszystkie najważniejsze decyzje kolegialnie. Więc no, to jest realizacja strategii. Tu zarówno Medwediew, jak i Putin mówią tym samym głosem w mediach. To bardzo ciekawe jest obserwować, jak jeden coś powie, to później drugi po kilku godzinach to potwierdza. Oni się nawzajem wzmacniają, nie dlatego, że się osobiście... nie przepraszam, niszyje. Izraelski premier z wicepremierem, bo tak, ale są ważne. Oni koniecznie nie muszą się osobiście lubić, bo oni reprezentują różne frakcje, różne odłamy. To jest fakt. To nie jest tak, że oni się wszyscy kochają, mają jeden zespół, bo to nigdzie tak nie wygląda. Miedwiediew ewidentnie jest z innej frakcji od Putina, ale w tych nadzwyczajnych warunkach frontowych oni podjęli taką decyzję, że prowadzą jednolitą, zsynchronizowaną politykę informacyjną i, no, i propagandową. I jeden drugiego wspiera. Jak, jak Ławrow wyskoczył z tym, z, z żydowskimi korzeniami Hitlera, to Miedwiediew natychmiast go na Twitterze poparł. No, niewiele ludzi pamięta takie niuanse, ale, ale warto to wziąć pod uwagę, że w warunkach zagrożenia wojennego Rosja się wiele lat temu, dziesięć lat temu przestawiła już na tory tej centralizacji wojskowo-wojennego zarządu pod tytułem stawka i oni to dalej kultywują i udoskonalają te metody zarządu wolnego rynku pod centralnym zarządem w, stan, w warunkach przymusu zewnętrznego. Dlatego udało im się obronić rubla, dlatego te działania sankcji praktycznie na ich gospodarkę wywołują niewielką, niewielki wpływ w sensie tego rynku detalicznego, tego typowego Rosjanina, Idącego do sklepu, bo wprawdzie troszeczkę tam podrożało, ale nadal te ceny są stabilne, rosną teraz emerytury i tak dalej, także społeczeństwo rosyjskie nie jest zgodnie z planem poddane szokowi wojennemu, że nagle rubel traci wartość i w sklepach są puste półki, to tak nie wygląda. Ta I przedstawka jest. gospodarcza była już zauważalna dla analityków ponad 10 lat temu, tak jak wspomniałeś rzeczywiście, ale dla większości publiki to wydawało się niewiarygodne, że taki może być plan. Ja zawsze podkreślam, że państwa poważne i państwa, które prowadzą politykę międzynarodową w sposób ciągły przez dziesięciolecia, także planują na ponad 50 lat do przodu i pewne, to widać po Bismarcku chociażby, jaki on miał plany i z jakim wyprzedzeniem y, kreował politykę zagraniczną. Także w tym przypadku mamy dokładnie to samo. I powiem tak, że ja absolutnie nie jestem zwolennikiem Władimira Władimirowicza. Nie jestem Oczywiście nie. Ja ruskim agentem, ani specjalnym admiratorem tej, tej, tej, tej, bo to nie jest mój krąg kulturowy, cywilizacyjny. Ja się do, do dworu potakiwaczy Wielkiego Imperium nie nadaję, bo po prostu jestem z definicji, z, z duszy, jestem wolnościowcem. Oni by mnie tam po prostu od razu wysłali do łagru za nieprawomyślność. Ja to doskonale wiem, bo z nimi potrafię rozmawiać, im własnym językiem. Po prostu znam ich struny, jak ten fortepian jest nastrojony. A oni nie zawsze znają mój fortepian, bo jest, ma zbyt wiele tych różnych, rozumiesz, niuansów i dzięki temu się prześlizguję między tymi różnymi e, cywilizacjami, między wschodem i zachodem i wszędzie e, tutaj na tym spornym terytorium jestem w domu. Doskonale się czuję wśród Czechów, Słowaków, Węgrów, Rumunów, Cyganów, Ukraińców, Białorusinów. Oni są wszyscy moimi kuzynami. No, ale nie są moimi braćmi. Rozumiesz taki, taką różnicę? Dyskretną. <grymne> to są moi kuzyni. I za nich nie oddam ostatniej koszuli, bo moja rodzina jest tutaj. A taką dygresję tutaj wrzucę, czy byłeś kiedyś z Czechami na wczasach? No to pouczające jest. Tak to powiem Ci, że jeżeli wszyscy lubili tam wino, to po, po naprawdę na towarzystwie w paru butelkach wina Yy, wszyscy śmialiśmy się do rozpuku powiedziawszy jakiekolwiek zdanie po prostu <głos> było no naprawdę to, to, to, to jest, powiem ci, że Czesi są bardzo sympatycznym narodem. Nie, nie, oni się też śmieją z tych dowcipów tutaj o sobie. Oni się śmiali z nas, my śmialiśmy się z nich, ale ogólnie śmialiśmy się wszyscy razem, także tak, ale była zabawa przednia. Że mają, mają mimo wszystko też poczucie tej, tej dystansu, bo to, to nie jest naród, wiesz, tak jak się ich maluje, że to są głupole, takie ten, gówniarze i tchórze od, historyczni. No, Osiągnięcia, tak powiem, kultury materialnej nie zawsze wspierają tę tezę. Te, Są jeszcze... ludnościowo i mają tego świadomość, dlatego wielokrotnie w historii zachowywali się kunktatorsko i mało bohatersko, no ale dzięki temu przetrwali jako spójny naród, zauważ. Rzadko kiedy, może u nas w Polsce szczególnie, bierze się pod uwagę coś takiego jak fizyczne przetrwanie substancji narodu. Nie każda ofiara jest opłacalna, tak to powiem. Może to brzmi brutalnie, ale samo przetrwanie narodu to już jest cel istotny. No to jest wartość sama w sobie. To jest wartość biologiczna i jej nie można przecenić, bo ona jest fundamentem. Na niej dopiero cała reszta rośnie. To, tak jak w ogrodzie, jak wywieziesz glebę, to nic ci nie będzie rosło, bo nie ma na czym. No <głos> tak samo z tym. No Więc... Za bardzo tutaj, no ale nieważne. No, wiadomo, że do naszej duszy to nie pasuje. Nie pasuje. Jeszcze wracając znowu do tej struktury władzy w Rosji, bo wielu się osobom zdaje, że Putin to jest straszny człowiek i w ogóle. Nie jest to milusiński nasz z całą pewnością, ale prawdziwe potwory czają się za tronem, ponieważ to są generałowie głowi, którzy y, wyhodowani, że tak powiem, odlani z tego sowieckiego betonu mają kompletnie inną zawartość y, czaszki. To, to jest, są y, to pieprze, to są stalinowcy po prostu. Tak, to... Y, Przemielą no, 10 milionów Polaków i będą się śmiali przywódcy. No właśnie, dlatego y, ja bym powiedział, że... Y, może być dużo gorzej pod tym względem, jeżeli nastąpiłaby tam zmiana władzy na wojskową, no to tam by się żaden z takich gości nie zastanawiał. Nad guzikami, że tak powiem. Tak, więc mamy problem, mamy problem i ten, to ryzyko jest wyczuwalne i lęk jest uzasadniony. Ale też z drugiej strony nie przeceniajmy, bo teatrzyk jest jest inscenizowany na konkretne potrzeby. Wiadomo już po, chociażby po zmianie narracji w Davos, co wiele przestawiło w zachodnich mediach w Europie, to bardzo intrygujące, jak to się stało, że się zmieniła treść artykułów, pojawiły się no, zbrodniomyśle, że, że Ukraina może tę wojnę przegrać. Ja nie mówię, że być może jej nie wygra, tylko że może ją po prostu z Kretesem przegrać. No, spojrzyj w archiwa, zobacz jak to się odbywało, zaraz po dawoc pojawiły się artykuły i to w takich nadajnikach, które do tej pory piały z zachwytu nad bohaterstwem prezydenta Żeleńskiego, że to jest po prostu człowiek, któremu teraz musimy nadać wszystkie ordery i słuchać go w parlamentach Wolnego Świata, bo to jest jedyny przedstawiciel Wolnego Świata, który go broni własną mężną piersią w zielonej podkoszulku wojskowym przed naporem dziczy ze wschodu. No, taka narracja, no. No ale narracja niestety się zaśmiardła i i staje się nieaktualna, a niebawem staje się, będzie całkowicie nieważna, bo będą inne, ważniejsze tematy. I to jest duże, duży problem dla nas, bo my jesteśmy zaangażowani w 110%. Na no, czołgów spóźniliśmy się już tak. ym, i nie tylko tych rzeczołgów, bo ym, ten sprzęt tam idzie, surowce energetyczne, benzyna, cysternami, pociągami. Jest ciekawie. Zdaje się, że będziemy niebawem krajem całkiem bezpiecznym dla Rosji, nie posiadając prawie żadnej broni, jeżeli tak dalej pójdzie, bo nie będziemy mogli się przeciwstawić no, no nawet tutaj najdrobniejszym próbom zaczepki z, z, z zewnątrz. Czołgi z Niemiec nie nadeszły. Była to jakaś, jak, jakaś dziwna rozmowa, natomiast okazało się, że to były same pomyłki żeby to nie powiedzieć komedia, pomyłek. Także te czołgi może kiedyś, może, ale na razie nie. Tak, możemy jak zwykle boso, ale w ostrogach atakować rucholi. No. Nieciekawie to wygląda z punktu widzenia planistów i, i zarządców tego, tego państewka. Z dużym niesmakiem to obserwuję, jak propaganda rządzi nad Wisłą że tu nie ma jakiegoś, jakiejś strategii jakiegoś planu i realizacji no i to, to, to jest smutne, że jesteśmy wydani na łaskę tych mocniejszych sił że grają nami jak chcą i, i, i, i musimy wykonywać te polecenia jest to bardzo przykre no, ale no takie mamy miejsce, taką historię i taką niepodległość, na, na którą żeśmy zasłużyli przy okrągłym stole. No tak, Magdalenka coś na ten temat y, może powiedzieć y, i z, z całą pewnością te rzeczy zostały wówczas y, ustawione. No, a że się niewiele zmienia, to, to widać, bo wydaje mi się, że te rotacyjne rządy znowu jakby w tym samym gronie się rozgrywają. To nawet się nie chcę zagłębiać za bardzo, bo to są tematy takie no, niezbyt przyjemne. No będę oglądałem ostatnio film Gierek. Tak, no, chcąc nasz zobaczyć itd. tam <laughs> dawne czasy. Tak. Podobał mi się film, muszę powiedzieć. Parę rzeczy było tam dosadnie przedstawionych, szczególnie te radzieckie naciski, które były tak obrzydliwe i tak dosadne. Wtedy wszyscy to czuli, ten, ten właśnie sowiecki oddech na, na naszych plecach. Bardzo nieprzyjemna sprawa, zarówno pod, pod względem politycznym, jak i gospodarczym, że ten cały towar szedł po prostu w jedną stronę po to, żeby tutaj spowodować konkretne braki i, i, i rozwałkę taką gospodarczą. Wydaje mi się, że y, ta sytuacja w dużej mierze jest y, podobna dzisiaj do tamtych y, przed stanem wojennym właśnie momentów i układów gospodarczych. W krzywym zwierciadle jak, wy, jak zwykle wykoślawione, ale pewne rymy historyczne jak najbardziej są tutaj czytelne. Tak, a no to właśnie spowodowało taką wielką przykrość niestety, bo e... Wiele ludzi w Polsce pracuje, poświęca swoje życie dla, dla kraju, dla pracy, dla rodziny i z ufnością wykonuje swoje obowiązki i jak zwykle się ktoś tam znajdzie, który to wszystko sprzeniewierzy i z grubego kalibru po prostu wydziedziczy czy pozby, pozbawi przyszłych planów i młodzież i, i osoby dorosłe aktywne zawodowo. To jest niestety bardzo przykre, bo mamy 30 lat e, właśnie od tamtych chwil i jesteśmy znowu w takim bardzo e, newralgicznym momencie, bo jeżeli rząd nam proponuje zbieranie chrustu w lesie, no to jest to, e, starsi ludzie są oburzeni, e, z, z którymi rozmawiam na ten temat. No bo widzą, że sprowadzają ich po prostu do dziadostwa. I to jest moralnie oburzające. To jest moralnie oburzające dla człowieka po osiemdziesiące, że dają mu czternastą emeryturę, a jednocześnie dają bilet wstępu do lasu. No, no bo on nie po to przeżył drugą wojnę światową. Spróbuj się wczuć w rolę takiego staruszka. To jest po prostu... Powiem Ci, że jak, jak ja się czuję w takim wieku, to serce mi się łabie. No jest to, powiem Ci doprawdy, przykre i oglądając te końcowe sceny z Gierka, widząc wkraczający stan wojenny i tą butę, tą po prostu... Tą brutalność wyzbycia majątku narodowego nas wszystkich, no to po prostu aż mi się wierzyć nie chcę, że po 30 latach znowu jesteśmy na ścieżce spadkowej, ale w takim nachyleniu. To, to nachylenie mnie tu bardzo przeraża. Tempo inflacji, te wszystkie historie, to o czym żeśmy już wcześniej mówili, braki energetyczne, benzyna po 8 zł to jest lada dzień. Natomiast niebawem po dziesiątce taki kawał widziałem z osobami, że tak powiem, z panem prezesem i jego kierowca w roli narratora. No i pan prezes mówi, ludzie mówią, że benzyna jest droga, a ja widzę po 5,50. Na co kierowca z kamienną twarzą tak obaj tek kazał podawać cenę za pół litra. No to, tak to właśnie wygląda. Jest to chichot historii i szydera po całości, dlatego taki też jest zapis w tekście pod audycją. Rząd chce twojego dobra, jak zwykle. No to są większe plany, bo będziemy obciążeni tymi rachunkami za Ukrainę w ramach naszych Planów jagiellońskich, nie, imperialnych, międzymorskich, trzeba będzie za nie zapłacić. No i właśnie to chyba rychło nadchodzi, co potwierdza młoda i zdolna minister finansów Rzeczkowska, no, że czas na rewizję budżetu być może przyjdzie po wakacjach. Co jest wiadomością typu, tak, już żeśmy datę ustalili, na razie mi nie zawracaj się opasłego tyłka, to teraz mamy ważniejsze sprawy, ale po wakacjach też właściwie jest przesądzone, że dalej się nie dopnie, więc <śmiech> musimy to zrobić, bo, bo, bo rozpocznie się dyskusja nad kolejnym budżetem, który... Wiele wskazuje na to w tej nawalancej temperaturze tego, co się dzieje obecnie na Wiejskiej. Chyba Kaczyński ma taki generalny plan bezpieczeństwa rozwalić koalicję, już nie usypiając ziobry, bo to się ewidentnie nie udało, ale po prostu przewracając budżet na kolejny rok. Ja nie wiem, kiedy jest ta graniczna data głosowania nad budżetem, ale to jakoś w listopadzie, więc do listopada na pewno ten rząd się wywróci i będą kolejne wymuszone wybory. Tak na to wskazuje temperatura obecna, że w tę stronę steruje naczelnik. Po prostu wywróci to wszystko, jak nie, nie da się inaczej pozbyć władzy, zbyt odpowiedzialnej z powodu narastających obciążeń, bo już rozpoczął teraz, przed tygodniem, kampanię wyborczą do kolejnego Sejmu, więc hmm, chyba nieprzypadkowy start wyborczy tak wczesny, tak? Yy, tak, tak, chociaż są też takie y, głosy prognostyczne, że y, partia rządząca będzie y, wobec rosnących trudności i, i kłopotów y, finansów państwa będzie chciała pozbyć się władzy w jakiś dyskretny sposób. Ja nie wiem, czy dyskretny, czy inny, ale faktem sprawdzonym i, i, no, no i łatwo do, zauważalnym jest to, że w ostatni weekend konwencja PiSu postawiła najważniejszy akcent taki, że koledzy, jedziemy w teren no czyli co to znaczy te, te, te pisbusy będą teraz krążyły po całej Polsce w ramach czego? No kampanii wyborczej no, to, to się tak po prostu odbywa jedziemy to jest ewidentny w Polskę. sygnał ewidentny. jedziemy w Polskę to są duże pieniądze duże wydatki tych autobusów kilkadziesiąt i tych jeszcze te, te diety i to wyposażenie, sekretarki, hotele i tak dalej, to jest duży wysiłek materialny, logistyczny. Tego się nie da zrobić tak na gwizdek. Tego typu objazdy kosztują grube kilkadziesiąt milionów. Tak, to już widać, że ruszyła kampania wyborcza jak najbardziej. Te wszystkie ozdobniki już są przygotowane. A tymczasem arcygrażyna, czyli doradczyni dla Piszona, wypowiedziała znamienne zdanie, co to jest 5,25% stopy bazowej procenta? Bywało 20%, i było GIT. Także Czyli spokojnie. Jest. Spokojnie krakowskim targiem wiadomo, że oni tam chyba chcą uzdrowić złotówkę na poziomie, tak, 10%. Tak, stopy bazowej referencyjnej. Ale to jest chyba moim zdaniem szersze zjawisko, bo to damskie komando w finansach to to jest widoczne w wielu częściach Europy. Tak, no bo to... mamy Kryśkę, mamy Legardzinę, tak. mamy Krystalinę y, z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, tak. Y, kogo jeszcze? No Urszulka też jest niezła pod względem y, finansowym, bo ostro tam majstruje. No tak, to głównie za miliardy podporządkowuje sobie podległe terytoria wasalne, Polskę i Węgry. Więc tutaj przybyła niedawno, tydzień temu do Warszawy i jak ustawa koncyliacyjna Dudy przeszła w Sejmie w nocnym głosowaniu, to przybyła do Warszawy i tutaj zakomunikowała, że to wszystko bardzo ładnie, my się z tym zgadzamy, to wszystko dobrze funkcjonuje, ale jeżeli chodzi o praworządność, to Polska musi wycofać wszystkie te niekorzystne zmiany zaprowadzone w Sądzie Najwyższym, tej Izby Dyscyplinarną i cały ten, cały stado sędziów, które tam zostały powołane z naruszeniem zachodnich standardów, no nie wiem co z trzeba zrobić, nie wiem, wypuścić na wolność czy, czy, czy zdekapitować, nie wiem, ale trzeba przywrócić do stanu pierwotnego. Wszystko i do momentu, jak to nie zostanie wyzorowane, te wszystkie kaczyńskie reformy sprawiedliwości, no to nie będzie ani Feniga z tego programu odbudowy. Ona to powiedziała czytelnym tekstem, ale Polska Agencja Prasowa wykazała się wielką wstrzymięźliwością i no i tego nie ma, że tak powiem w, w, w, w głównym nurcie <śmiech> wiadomości te, te, te, w depeszach nie ma tego, co Urszulka powiedziała a to ja cytuję to swoimi to słowami nie, proszę Cię nie, nie, w stu procentach nie polegaj na moich cytatach zasłyszanych z tego, co ona powiedziała bo ja po prostu relacjonuję to, co zrozumiałem ale znając że tak powiem moje, mój e, track record możesz być pewnym, że tu się niewiele mylę tak, przekonałem się o tym przez lata, śledząc Twoje wypowiedzi i artykuły, także to trzeba powiedzieć, duża robota jest, ale właśnie z tej dużej roboty wynika taki wysoki stopień trafności, bo jeżeli wnioski przygotowuje się przez długie miesiące, to ich trafność jest właśnie bardzo wysoka i wydaje mi się, że właśnie ten typ rozumowania, wyzuty z takich emocjonalnych uniesień i tak dalej, co ogólne media prezentują, to jest niedopuszczalne. A tutaj mamy do czynienia z chłodną analizą. No to jak to w klubie politycznych ateistów? Po prostu analiza y, brutalna i suchutka, ale ona daje taki wydestylowany obraz dokładny dosyć i, i gdybyśmy się tak mieli zastanawiać y, w tych naszych rozważaniach, czy coś nam się tutaj ślizgnęło, to owszem, ślizgają się terminy, bo to są poważne zjawiska. Pewne rzeczy dzieją się nieco później, inne zaś nieco wcześniej. Natomiast sam kierunek zmian, pomimo tego, że jest okres przedwakacyjny, jednak zmiera, zmierza w, w, z góry ustalonym kierunku. Czyli Twoim zdaniem jesień będzie smutna, tak? Może nie tak. W jesień może i będzie smutna, jak to zwykle końcówka lata. Wszyscy za latem tęsknią za plażami, za wycieczkami i po prostu za przyjemną pogodą, której w Polsce nie, nie ma zbyt wiele, jeżeli sezon grzewczy trwa 8 miesięcy bez mała w niektórych regionach, no to można się martwić, szczególnie w kontekście tego chrustu. Ale powiedz mi, Zoro, jeszcze y, ostatnio y, nawiązałeś taką współpracę. Y, ja tam widziałem, że było więcej tego y, z takim panem Denis Fitcho. On się chyba tak y, nazywa. Taki analityk, ale y, właśnie. On chyba na Bliskim Wschodzie gdzieś stacjonuje. Tak, urodził się na przedmieściach Los Angeles i pływał na desce i też obsługiwał gości jako ratownik. Więc no taki no, sympatyczny, niewielkiej postury krewki. Jegomość od chyba 20 lat pracujący po świecie dostaje dobre zlecenia konsultingowe i upodobał sobie Bliski Wschód, bo tam no, nawiązał różne kontakty to nawet na początku myślałem, że on pracuje dla wywiadu, po prostu tam pod przykrywką się siedzi i robi różne audycje w internecie, no ale po sprawdzeniu okazało się, że nie, że to normalny facet z krwi i kości robi to po prostu te, te, te swoje internetowe audycję z przekonania, że, no, że on po prostu wie jak jest i chce się z innymi podzielić. I takich wariatów jest więcej na świecie. Dziesiątki tysięcy. No i to jakoś się toczy. Trzeba naprawdę sporego wysiłku, żeby tego typu robotę prowadzić, bo on ma dwa programy w tygodniu. Trzy... No, gość jest naprawdę biegły w sprawach. Trzy godziny ma jeden, w tej, w tej główną edycję ma tam dla grona kilku, tam dwudziestu tego typu ma audytorium, dwadzieścia tysięcy słuchaczy internetowych i tam ktoś to jeszcze powiela gdzieś tam, w nadajnikach UKF-u, także dokładnie nie wiadomo, ilu ich jest. No ale to kilkadziesiąt tysięcy zasięg. Amerykański głównie. Ale nie tylko, bo jest Kanada, jest Europa, jest Daleki Wschód. Na przykład się pojawia gdzieś tam, Chi Chińczycy tego słuchają, Wietnam, no, z, z, w, w Europie między innymi Niemcy i Polska <śmiech> są słuchaczami. W tym, tej liczby ja, co pewien czas, więc... Hmm, intrygujące. Trzy godziny ma jednego dnia i w weekend ma kolejne dwie godziny, czy na odwrót jakoś tak, więc pięć godzin nadawania gadania tygodniowo w dziwnych godzinach, bo prime time amerykański jest po drugiej stronie zegara. No, kiedy Amerykanie wstają załóżmy o ósmej, no to w, na Bliskim Wschodzie jest plus siedem, czyli 8 plus siedem jest lekkie popołudnie. Na no kiedy jest program popołudniowy na przykład, o godzina osiemnasta w Nowym Jorku, no to na Bliskim Wschodzie jest środek nocy, godzina czwarta, piąta, więc, hmm. No takie no, no, niezbyt sprzyjające okoliczności zegarowe, ale on jakoś się w tym mieści i, i to prowadzi i ja czasami, jak mnie tam zaprasza, no to próbuję mu coś tam powiedzieć, bo ich też to interesuje, co się dzieje na tym głównym teatrzyku warszawskich Indian, których Amerykanie tutaj szturchają do wojny z roskimi, nie? No właśnie, ja to tak odebrałem od, po melodii jego głosu, że dosyć był zainteresowany, żeby nie powiedzieć żywo zainteresowany tymi wiadomościami wprost z prowincji, ja to tak nazwę, bo jakby nie było, jest to światowa prowincja i, i zadawał pytania i o te wszystkie rzeczy pytał, które ty opowiadasz w audycjach sobotnich, także były dla niego dosyć ciekawe i nowatorskie, ponieważ z Bliska to inaczej widać niż z Bliskiego Wschodu, czy też z Ameryki. No, trzeba też docenić, że mimo takiego warsztatu chałupniczego no to przez lata on naprawdę wyszlifował sobie pełen profesjonalizm. To jest prawdziwy dziennikarz, bo ma grono naprawdę dobrych kontaktów tam w środowisku. Tam ma generałów, tam różnych urzędników państwowych z kilku krajów tam na Bliskim Wschodzie, między innymi kontakty rządowe tam w Arabii Saudyjskiej, w Jordanii i tam wszystkich sprzymierzonych, jakoś skoligaconych ze światem zachodu. Więc on dokładnie czuje puls i wie, co naprawdę się tam dzieje, między innymi w Jerozolimie ale od drugiej strony, czyli nie od strony tych nadajników z Tel Awiwu, ale od strony arabskiej i tych ludzi, którzy kolaborują, współpracują gospodarczo z Izraelem, czy robią interesy, czy jeżdżą tam, mają paszporty i tak dalej. On to po prostu tam na bieżąco widzi, więc jest bardzo cennym kontaktem dla mnie, bo zawsze mogę się zapytać, co się tak naprawdę dzieje, nie? I, i vice versa, on patrzy na mnie jako na autentyczne źródło tutaj, bo wielokrotnie już sprawdził, że nie podaje mu kaszanki tylko realne informacje, nawet z jego lokalnego podwórka, co go raz dziwiło, że wiedziałem wcześniej od niego co się stało i moje wiadomości były bardziej wiarygodne od konkurencji, więc od tego czasu nabył respektu. Ale to tylko pokazuje warsztat, bo po prostu odseparowałem ziarno od plew. I to on zauważył, Hanna, no, to jest facet z mojej ligi i my robimy dokładnie to samo. Chcemy po prostu się dowiedzieć. Abstrahując od naszych sympatii osobistych, tak? Chcemy po prostu wiedzieć. No i to nas, no, jest tak powiem, zbliżyło i tak pracujemy. Ja wiem, że on mi nie kłamie i on wie w stu procentach, że jak mu coś powiem, to, to ja wiem, o czym mówię. Przy tej okazji jeszcze e, ch chciałem na to e, zwrócić uwagę, że któryś z słuchaczy, nie pierwszy zresztą raz, ubolewał, że mamy tak nieduże zasięgi. Ja bym się tym nie martwił. Po prostu to odzwierciedla pewną statystykę, dlatego że e, pokazuje, e, jaka ilość osób, mniej więcej z tych, którym się poda te rzeczy, zostaje, jest w stanie te informacje przetrawić, e, przyjąć, przemyśleć i zaakceptować, bo ci, którzy tego nie zaakceptują, takiego widzenia świata, czy takiego sposobu przetwarzania e, informacji, no to nie będą chcieli zostać, bo e, po prostu jest to z jednej strony zbyt brutalne, zbyt prześmiewcze, e, a z drugiej strony no, musimy tutaj się e, ślizgnąć, że tak powiem, e, między automatami i ich mechanizmami, żeby te sprawy Państwu przekazać e, w sposób dosyć bezpieczny, bo... E, Póki co jeszcze nic nie wyleciało, natomiast te rzeczy, które nam tuch roboczą po drodze, to się tam udaje tak czy inaczej jakoś zażegnać, ewentualnie jedna tylko była audycja, która wypadła ze względu na to, że nie doszła po prostu do skutku. Tak, także widać w tym momencie, że to grono osób, które interesuje się na tym poziomie informacyjnym, no jest zdecydowanie węższe niż taki słuchacz pospolity. Także proszę się temu nie dziwić, no po prostu pierwszy szok następuje wtedy, kiedy człowiek poznaje tego typu informacje, a drugi szok poznawczy następuje wtedy, kiedy się okazuje, że mało kto z innych osób chce o tym słuchać, jak się już człowiek o tym dowie. I w ogóle rozmawiać, bo to jest zbyt, zbyt skomplikowane i to wie pan ten... To... to ja może na zakończenie takie proste przesłanie dla mnie osobiście z dzisiejszego dnia, bo mam zaliczoną porażkę w supermarkecie, bo spotkałem Multikulti na swojej drodze i akurat ustawiłem się do kasy w tym za kobietą z dziećmi. Ona miała ten czador, czy jak to się nazywa, czyli muzułmańskie nakrycie rytualne tam tego, trójkę dzieci takich młodych I, i, i tam miała kłopoty z zapłaceniem tego przy kasie bo to wiadomo, jakaś obca waluta, ta złotówka, to nie wiadomo co i ten... I chyba jej brakowało pieniędzy, żeby zapłacić, a tam w tych zakupach to była istotna pozycja, były lody dla tych dzieci. Tam 4, 5, 7 lat. No i to wiadomo, takie lody orzechowe w tej temperaturze, w polewie czekoladowej, no to, to ma swoją wartość dla młodego człowieka. No i on ma z tym kłopot i ja się nawet zapytałem tam ile to kosztuje, bo chciałem to przerwać, nie, bo nie chcę czekać, ale muszę to zrobić jakoś dyskretnie, żeby nie zrobić z tego jakiegoś problemu. Nie? Oni, to, to są ludzie dumni, to oni nie, nie liczą na, na wsparcie, nie wyciągają ręki, także to trzeba umieć zadziałać. No i to się nie udało, bo kasjerka tego nie... nie nie zauważyła no i dzieci widziałem te, to jedno było mocno zawiedzione i tak chyba zauważyła ten, ta pięciolatka zauważyła co się dzieje i widziała ten mój odruch, ale tak patrz tymi oczami i rozumie sytuację i, no i że to się nie udało i No, no i lody zostały, że tak powiem, zwinięte, Czereda wyszła ze sklepu, a kasjerka musiała je zanieść znowu do zamrażarki, więc, więc straciła czas. A... No Tak to czasem bywa. Niestety. A ja straciłem okazję, żeby to skrócić, bo... No nie zawsze to porozumienie między ludźmi przebiega prawidłowo, bo też w tym ostatnim sobotnim biuletynie opisany był w wywiadzie z Matiasem Desmetem u Jamesa Corbeta zjawisko totalitaryzmu technokratycznego. To jest nowy rodzaj totalitaryzmu polegający na formatowaniu mas, które myślą w szablonowy sposób i to jest właśnie to jest właśnie podstawa do zarządzania, do inżynierii społecznej w dużym zakresie, że pewne rzeczy się nie udają i ten indywidualizm ginie po prostu wobec braku porozumienia. Zupełnie nie wychodzi to wtedy i, i tak się okazuje, że człowiek zostaje sam z taką ideą, która przestaje być po prostu popularna. W tym momencie. Tak, ale, no, widzisz, ale tak... podstawowe reguły obowiązują, bo no, ci ludzie, oni tam mają ten swój islam i tak dalej, ale jak spojrzysz na jak, jak to naprawdę wygląda, to są tacy sami ludzie. Tak, to oni tak samo czują, tylko że ta formatka jest nieco inna i dopiero dialog międzykulturowy pozwala znaleźć te wspólne nici porozumienia, bo one zawsze jakieś tam są i zawsze istnieją mniejsze lub większe. Tyle, że nieraz te blokady nakładane przez struktury państwowe powodują podsycanie wrogości. No, mnie się kiedyś podobały te wielokulturowe społeczeństwa. Ja nie wiedziałem jako młody bardzo człowiek, z czym to się wiąże. Nie widziałem tych zagrożeń. Widziałem tylko, że ludzie rozmawiają ze sobą i, i wspólnie się bawią, czy tam wypoczywają. Natomiast teraz troszkę się to zmieniło i to jest może temat na zupełnie odrębne spotkanie, bo to jest właściwie duży, duży temat, duża sprawa. Tego teraz dzisiaj nie, nie rozwiniemy. Dosyć Taka była zwarta tematyka, niezbyt długa audycja, bo godzina tam 20 minut w tym momencie. No ale myślę, że pozostalibyśmy chyba przy tematach lżejszych mimo wszystko, bo jednak początek czerwca myślę, że napawa pewną nadzieją, że przed nami całe lato póki co jeszcze. Do, do kryzysów finansowych to na pewno jeszcze parę tygodni powinno się udać, żeby pożyć spokojnie. Czy tak będzie? Tego nie wiem. Zobaczymy. No ale cieszmy się z tej temperatury i z tych lodów. No i nie zapomnij się tym podzielić. No tak. <głos> bo bo może stracić jedyną okazję. Bo przy oka z tego powodu, bo tam następny klient stanął i w kolejce, że musi czekać na tę kasierkę, co odnosiła te lody. To ja się z nim podzieliłem tą obserwacją, która mi przyszła w ramach oświecenia typu pana Krzysztofa. E, no, że widzi pan. Teraz są takie czasy, no, że e, nie wystarcza na lody. Podobnie. <todobnie> Nas czeka, że te małe luksusy którymi się cieszymy i które tak niewiele kosztują i którymi powinniśmy się dzielić niebawem staną się twardymi luksusami bo stracimy tę okazję żeby się tym z kimś podzielić bo nie będzie nawet takiej możliwości ten świat zmienia się trochę za szybko moim zdaniem Rozumiesz, co ja chcę powiedzieć? Dopóki masz taką okazję, to po prostu z niej skorzystaj, bo to może trwać niedługo. Innymi słowy, warto wykorzystać okazję na jakiś dobry uczynek, który jest po prostu możliwy, bo szereg tego typu zjawisk nie wymaga ani specjalnych kosztów, ani specjalnego wysiłku, ale pewnej woli, która przekazuje pozytywną energię dla drugiego człowieka. I chyba tylko w ten sposób wyjdziemy z, z tej dziury, w której żeśmy się znaleźli, bo że ona jest głęboka i ciemna, no to chyba już mamy pewne, pew, pewien ogląd i przeświadczenie. To, no, że łatwo było, a teraz to już będzie troszeczkę trudniej. No, ja mniej więcej zorganizowałem sobie tutaj cały ten materiał. Nie ruszyłem w ogóle tematu Bliskiego Wschodu, ale kto by się tym teraz przejmował? Niech oni się wreszcie z, z sobą dogadają, bo jedni mówią, że już robią bombę, inni, że mają trzy tygodnie, jeszcze inni, że rok i tak dalej. Także y, trudno brać to wszystko na poważnie. W każdym razie Bennett twierdził, że Okres ochronny dla Iranu został zakończony, co by to nie oznaczało. Manewry również likwidacji obiektów nuklearnych w Iranie. Co tam jeszcze? Netanyahu ma 60 mandatów na dzień dzisiejszy, ale to jeszcze nie zapewnia mu władzy, bo to jest po połowie. Także dzieją się rzeczy ciekawe w tym sensie, że to to zwykle. To co zwykle, także dajmy im dojść do ładu ze sobą, bo się strasznie tarmoszą. Jeżeli rozpadłaby się koalicja, to całe plany tutaj względem Iranu znowu się rozsypują. Nie wiem, czy w tym celu Biden jedzie do, do Jerozolimy, żeby tam sobie pewne rzeczy ustalić z bliska. 23 czerwca ma tam być. Tak, to jest, to jest bardzo ważna wiadomość. Bardzo ważny e... moment. Oni już po tych ćwiczeniach, które zostały wykonane teraz, czyli rydwany ognia, największe ćwiczenia wszechstronne, czyli z udziałem czynników międzynarodowych i e, kilku tysięcy jednostek sprzętu, więc tego rozmiaru ćwiczeń jeszcze tam nie było. Od kilkudziesięciu lat, tak to jest podkreślane. Nie to od po istnienia tego dziwnego kraju, więc... Moje zdanie jest również prawdziwe, chciałem <śmiech> powiedzieć... <śmiech> więc, więc... Wiesz, ja jestem w pod tym względem. Tak? <laughs> Jakieś wnioski prognostyczne z tego wynikają i teraz y, zostaną ustalone dyrektywy, że tak powiem, y, na plany operacyjne. Jak to będzie wyglądało naprawdę? Nie wiadomo kiedy, ale że te plany zostaną domknięte i zamknięte. Już nie będziemy na ten temat dyskutowali, jak to ma się odbyć. Rozumiesz? Już przećwiczyliśmy, wiadomo gdzie są dziury, te zaklejamy, pff, jedziemy. Czyli koniec zamykamy plany, jak to ma się odbyć. Ale kiedy ta data, godzina zero, no to ja nie wiem. Jeżeli chodzi o liczbę zero, która się przejawia w, w artykułach z Timesa izraelskiego, no to były inspektor nuklearny ONZ twierdzi, że Iran ma już czas wybuchu zero. No to, to już teraz że mają trzy, trzy ładunki y, tutaj obsłużone, jeżeli chodzi o wagę. Co oczywiście nic nie znaczy, bo to jest dopiero wsad. Kwestia nośników to jest odrębna sprawa, ale y, zauważyłem, że rozpoczyna się etap dezinformacji, bo jeżeli wojsko mówi, że może to być już teraz, ale pewne powiedzmy elementy planu wymagają kilku miesięcy przygotowań tak mówi szef IDF-u, to w tym przypadku uważam, że nie należy mu do końca wierzyć. Są gotowi teraz i jutro może paść rozkaz. Więc tego typu historie mogą się wydarzyć, natomiast ja bym tutaj typował, że najpierw coś trachnie w finansach na wysokim poziomie, bo takie zwykle są kolejności odwracania uwagi. Ale co? No co? Właśnie tego nie wiadomo co. E, co Ale by to czy, mogło być? Ale w, w czym? Wienie, dolarze, rublu? No instytucje finansowe. Co by to mogło być? No to mogą być obligacje jakieś. Amerykańskie. E, amerykańskie. Mnie to wygląda na jakiś rynek finansowy amerykański, który... No zrobi jakiś dziwny ruch który skutecznie skupi uwagę na sobie a jeżeli takie skupienie uwagi występuje to na innych teatrach dużo się może wydarzyć w międzyczasie no dziesięciolatki amerykańskie z 3% skoczą na przykład na 4 i pół a wie, kiedy jest jakiś okres wykupu teraz jest jakiś w pobliżu? To nie musi być okres wykupu. Zauważ, że na nich na obligacjach amerykańskich jest nabudowane drugie i trzecie pokolenie instrumentów pochodnych. Na przykład... Takie grzyby i pleśnie po prostu. Nie, to są pochodne na przykład na różnicach procentów między euro a dolarem. To są... Rynek pierwotny ma na przykład w obligacjach, załóżmy, tysiąc miliardów głębokości tak, obligacji wszystkich długu państwowego amerykańskiego, a rynek pochodnych jest ponad jeden rząd wielkości bogatszy w tych pierwszych pochodnych, a drugie pochodne, te, te egzotyczne typu tam różnice procentowe, no to, to są setki setki bilionów. No. Dosłownie, tysiąc no, miliardów to jest bilion, tak? a pochodne no, to jest sto bilionów albo kilkaset bilionów. Nikt dokładnie nie wie, bo ich część jest po prostu y, schowana y, na bilansach bankowych, dużych instytucji finansowych. Część spora z nich nie raportuje, do instytucji nadzoru, bo to są instrumenty, że tak powiem, dżentelmeńskie, nie, wymag... no, nie są raportowane po prostu. Że ktoś je ma, jest z nimi związany, to jest kontrakt, no ale nie ma go nigdzie, nie widać na żadnych wyciągach. I kiedy się, że tak powiem, wydarzy realizacja, no to wtedy się, żeśmy się dowiedzieli, że ktoś splajtował, tak? No, to, to się prawdopodobnie tak odbędzie, jeżeli mówimy o światowej wojnie finansowej. No to jest mocno prawdopodobne, że uderzenie dolarowe w wojnie finansowej ze światem właśnie z tej strony przyjdzie, czyli derywatów albo nawet drugich derywatów w latach 80., -tych, 90. -tych rozwiniętych przez Morgana, J.P.M. John Pierpont, Pierpont Morgan. <głos> to już się zestaw brzydkich wyrazów tutaj podłożył, przepraszam, ale to tylko po cichutku. No tak, ale, ale zauważ, że sek amerykański w ogóle nie... Z nie dostrzegł, że pojawiły się nowe instrumentarium i, i one podwajają wykładniczo że tak powiem zagrożenie rynku finansowego i to no wie Pan, to, tego tutaj nie ma bo myśmy te, te, my tego nie nadzorujemy, bo to jest poza naszymi kompetencjami to gdzieś tam te biliony tam gdzieś są ale one co, co do zasady proszę Pana, to są, to są bardzo stabilne instrumenty bo one z samej definicji się zerują, bo tyle jest pochodnych na lewo, co na prawo. No bo tak się kontakty podpisuje, nie? Bilans no, musi wyjść na zero. Tak, to jest ich zasada. No więc o co pan się martwi? Przecież one zawsze muszą się wyzerować. Więc tu nie ma problemów systemowych. No ale w praktyce to inaczej działa, nie? <ścoughs> to nie tylko da się tymi instrumentami sterować dużym rynkiem, ale mało tego, ten rynek można zwyczajnie wysadzić w powietrze, bo rynek podstawowy, ten materialny, który tam się obraca, to jest rzędu setek miliardów, a ten rynek pochodnych to jest kilka bilionów dziennie. No to no oczywiście, te pochodne mogą wobec. tym sterować, jak, jak tam odpowiednio się tym zarządzi, prawda? No ale to wie pan, to teoria spiskowa, to tylko dla tych tam traderów działających w nanosekundach, to wie pan, to, tam, to oni coś tam wiedzą, ale, ale nie zdradzą tego, bo żeśmy wszystkich tych naj, najważniejszych 10 lat temu poaresztowali, było kilku takich, między innymi z Rosji, z Serbii, z, z, z Bułgarii, no to ciekawa ciekawy dobór kadr tych programistów, High Frequency Trading w Nowym Jorku. Tam śledztwo wykazało, że to są agenci wywiadu, na pewno russcy, i oni tu tam nam tego dolara tutaj skrzywiają, to wszystkich zapuszkujemy i to ciekawe, większość z nich była zatrudniona w Goldman Sachs. To kilka no takich tak przypadków. tropów ci podaję, gdzie są te najtęższe mózgi, które programują te komputery działające w mikro i nanosekundach. Nie? No ale. Teoria, że z pochodnymi można sterować rynek pierwotny, to jest nie tylko potwierdzona w praktyce, ale także w literaturze ekonomii. Oczywiście nie tego głównego nurtu, ale jak do, poszukasz głębiej, to kilku profesorów, tych tam, od zawsze pracujących m.in. dla Fedu amerykańskiego, to zrobiło takie badania i im wyszło ekonometrycznie, że to jest możliwe. Dla profesorów akademickich to spiskowcy i czarodzieje. Nie, ale matematycznie to jest możliwe. Wiem o tym. Do tego właśnie służą super szybkie komputery po to, żeby te wszystkie operacje nadążnie wykonywać w czasie prawie rzeczywistym. Także wiesz, no, taka, takie przypuszczenie, że skoro oni mają takie instrumentarium, to być może je wykorzystają w wojnie walutowej ze światem, no to tak nabiera, że tak powiem krystalicznej yy, yy, wizji i prawdopodobieństwa, że skoro to jest możliwe i, i skuteczne, to może to zastosują. Jest taka właśnie ewentualność jest takie ryzyko, że te mniej widoczne instrumenty finansowe gdzieś się zerwą z łańcucha i coś się tam wydarzy. A to niestety jest domino. Zauważ, że w stosunku do Rosji tego typu instrumentarium już zastosowano. To znaczy wyłącz sankcje tam ten SWIFT i tak dalej odłączyli ją od wszystkiego ale Rosja od 10 lat jest w trybie zarządzania wojskowego i oni te wszystkie ryzyka już opanowali i zabezpieczyli oni są na, nie, na te szoki odporni, więc nie można ich zaatakować tą, tą bronią, bo oni dokładnie wiedzą jak to się odbywa więc się zabezpieczyli, no i proszę pana Kozakiewicz, to na nas nie działa iść pan na drzewo no ale w przypadku tego otwartego rynku światowego, świata zachodniego, zwłaszcza tych super szybkich przepływów dużych kapitałowych, w czasie rzeczywistym, czyli naciskam i jedzie 100 miliardów, tak? no to powiem Ci, że Amerykanie są tu liderem, są wytwórcą pewnych technologii, przodują w tym, więc jeżeli tej przewagi teraz nie wykorzystają no to będzie to jedyny moment, który przegapili więc myślę, że wątpię, że przegapią te okazje skoro mają takie instrumentarium wyhodowane przez dekady supremacji że po prostu znajdą dla tego użytek i już konkretne scenariusze są przygotowane. Ale to jest robocza hipoteza. Dopóki ona się zreali nie zrealizuje, to nie będziemy wiedzieli, że to miało miejsce. Po prostu. Nie wiadomo gdzie, nie wiadomo na czym, nie wiadomo kiedy. Chodzi tylko o generalne zasady. Bo wiedzą, że mają w tym przewagę, więc ją wykorzystają, dopóki ją mają. Tak, takie są, właśnie, takie są właśnie plany, żeby te przewagi ekonomiczne, informatyczne stały się instrumentem wojny walutowej i ekonomicznej. I tak najprawdopodobniej będzie. Kto będzie na taki cios przygotowany, ten wyjdzie z tego obronną ręką, chociaż wątpię, że bez straty tego typu zwałki zawsze pociągają jakieś. Gdzie, gdzie drwa, rąbią tam jazz gilechy. Świat Zachodni jest bezbronny. Jeżeli mowa o Rosję, to ma to w nosie, bo przeszli na faktyczną autarkię. Bazują na bieżących obrotach z wewnętrznych surowców naturalnych, czyli ropa, gaz, żelazo, mangan, cynk, aluminium i zboże, tak, w których są... Des, liczącym się dostawcą światowym rzędu kilkudziesięciu procent od 15 do 40, więc e, mają to w nosie, ile to kosztuje i w jakiej walucie. Po prostu optymalizują operacje e, bieżące, żeby mieć z, każde, e, z każdego dealu zysk. To wszystko to ich czyni niewrażliwymi na wszystkie e, tutaj e, sztuczki na rynku e, walutowym, na rynku kapitałowym, no bo po prostu są na to niewrażliwi. Nie mają znaczącego długu zagranicznego, nie mają dużej ekspozycji na Forexie. Swój handel zagraniczny oparli teraz faktycznie na, na wewnętrznej walucie, na rublu, bo nie na dolarze. Wszystkie transakcje są już o duże, mówimy o dużych przepływach, czyli ropa i gaz, to jest 80% eksportu, to są rozliczane w rublu, więc ich naprawdę wali, co się stanie na rynku światowym, bo są od tego odizolowani w pewnym sensie, bo giełdę w Moskwie można zamknąć przejściowo, ona nie ma istotnego znaczenia dla zdrowia gospodarki i dla rynku wewnętrznego, dla sklepów detalicznych, ile kosztuje mąka w sklepie, za, w rublach, tak? Po prostu nie ma takiego bezpośredniego przełożenia. Natomiast, gdy dzięki dziesięciu latom przygotowań do, tego, do tej kolizji na no świecie zachodu, w szczególności w Polsce, gdzie wszystko jest otwarte i złotówka jest otwarta na wszystkie ataki w tej i we w te, no jest odwrotnie Dolarowy atak idący w biliony, czyli nie setki miliardów, ale jedno uderzenie jakiejś wielkiej instytucji w pochodnych rzędu na przykład 2-3 bilionów dolarów, 3 tysięcy miliardów, przewraca cały świat Zachodu do góry nogami. Zgadza się? Zgadza się. I to jest dosyć duże ryzyko, bo te na, narzędzia są tak powiązane ze sobą, a instytucje finansowe przeplecione we wzajemnych udziałach i wpływach że to nie może się obejść bez, bez ofiar, że tak powiem. No, wiadomo, że celem wojny jest yy, może nie tyle pokonanie przeciwnika, bezwzględne, ale zdobycie jak najbardziej korzystnej pozycji w wyniku tej, tej wojny. Bo nam nie, nie chodzi o to, żeby ich zabić wszystkich. Nam chodzi o to, żeby jak najlepiej wyjść na tym do przodu, tak? I zyskać najlepszą pozycję. Bo tak, w tym momencie ty się, w, w tym momencie um, te wszystkie działania y, służą właściwie nowemu rozstawieniu sił y, i w gospodarce i, i na globie ze względu na kolejny system, który powolutku wkracza coraz bardziej, czy to w postaci walut elektronicznych, rządowych czy to w postaci w pełni nadzorowanej gospodarki. Fakt, że Moskwa stała się w praktyce niewrażliwa na zachodnie sankcje, bo to jest fakt, fakt ekonomii, codziennego użytku, mówi mi bardzo wiele. Niekoniecznie zmusza mnie do adoracji wizerunku Władimira Władimirowicza. Wręcz przeciwnie, pokazujemy skuteczność przygotowań tego większego planu, ale w, w odbiciu lustrzanym, bo Rosja zrobiła te przygotowania znając te strategiczne plany i znajduje się na bezpiecznej pozycji, na aucie, na, poza głównym uderzeniem. Oni są na to uderzenie odporni, niewrażliwi, bo są z boku. Tak naprawdę. Wydają się być zaangażowani teraz w wojnę typu afgańskiego na Ukrainie, która ma zatopić Rosję i po prostu wszystkich jej 150 milionów mieszkańców pogrążyć w nieskończonej biedzie. No ale realne fakty wyglądają inaczej. Rosja owszem naparza się z Ukraińcami tam małej intensywności. W wojence lokalnej Wydaje na to miesięcznie rzędu jednego miliarda, a zarabia przy tym dziesiątki miliardów miesięcznie na eksporcie dramatycznie drożejących węglowodorów, czyli ropy i gazu, nie mówiąc o innych surowcach, które, na które nałożyło embargo, powodując ich dramatyczną zwyżkę cen. I w następnym etapie sprzeda chętnie te pszenice, kobalt, mangan, metale ziem rzadkich i tak ale po wielokrotnie wyższych cenach. Czyli Rosja z tego wychodzi mocno do przodu finansowo. Znajduje się tak naprawdę na aucie dużej polityki, bo tak wojenka lokalna z Ukraińcami to nie nadwyręża ich zdolności militarnych. Ledwie 20% może ich zdolności mobilizacyjnych zostało tam zaangażowane. To ich nie, po, nie, nie wycieńcza ich ani ekonomicznie, ani wojskowo, ani w żadnym innym wymiarze. Więc no, Rosja wygląda na wygranego tego. Ale co w następnym kroku tej dużej zabawy? No, to bardzo dobre pytanie. I wydaje no. się, że głównym celem tego, te, tego zwarcia będą Chiny. Tak? Ciekawy głos z Chin się pojawił, mianowicie Jeruzalem Post przeprowadził wywiad z ministrem spraw zagranicznych Tajwanu i natychmiast otrzymał gniewdy telefon z Chin, który zagroził pogorszeniem stosunków z całym Izraelem, nie tylko z gazetą. To było 2 czerwca, więc w zeszłym tygodniu ciekawie to działa, bo ta reakcja jest praktycznie natychmiastowa także redakcja Jeruzalem Post musiała się gęsto tłumaczyć dlaczego spotyka się z separatystą tajwańskim a z drugiej strony dlaczego ma się nie spotykać, kiedy są w odrębnym kraju widać tutaj, że wizja chińska co do wszelkich spraw związanych z Tajwanem jest bardzo zasadnicza i nieustępliwa no tak, to jest to dramatyczne wezwanie do polityki jednolitych Chin którą forsują między innymi z Waszyngtonem i Bidon ostatnio znów y, musiał uznać wyższość tej, te, te, te, tej strategii, tego wyznacznika bo faktycznie przyznał, że Chiny są inaczej, że wprawdzie y, popieramy niezależność Tajwanu ale to nie przeczy zadeklarowanych kilkadziesiąt lat temu, uroczystych deklaracji, że popieramy y, wizję jednych Chin, że stolica Chin jest w Pekinie. Wszyscy Chińczycy mają swoją stolicę w Pekinie. W domyśle także ci z y, diaspory na Tajwanie, w Hongkongu no wiadomo Hongkong już został spacyfikowany więc w następnym kroku także i Tajwan zostanie spacyfikowany my tego nie dostrzeżemy albo to się znowu odbędzie w jakichś demokratycznych ramach ale zanim do tego dojdzie to trzeba troszeczkę tu się ponaparzać no wiadomo, że Chińczycy pozostaną Chińczykami i czy oni są komunistyczni czy są demokratycznie czy są inni, to są nadal Chińczykami. Tak. Ja bym jeszcze przeszedł na chwilkę na, na Bliski Wschód, bo tutaj w ostatnich dniach też ciekawostki się różne działy, mianowicie i to chyba może być istotna wskazówka takie z pozoru drobne wydarzenia, które jednak nie są takie drobne, ponieważ drugi co do rangi najwyższy oficer Gwardii Rewolucyjnej Irańskiej zmarł w ciągu kilku dni to nie jest pierwsza śmierć artykuł z Timesa mówi, że najwyraźniej spadł z dachu takich słów użyto Jedna strona twierdzi, że no jest to tragiczne, ale nieraz można to oglądać tak jak te filmy szpiegowskie, jak to wygląda. Jedna strona twierdzi, że został zlikwidowany z powodu szpiegowstwa, a druga strona twierdzi, że został zlikwidowany, ponieważ był wysoko postawionym tutaj urzędnikiem wojskowym odpowiedzialnym za działalność irańskich sił specjalnych poza granicami. Jak tam jest nie do końca możemy się dowiedzieć z jednej informacji, trzeba by poskładać więcej tego typu rzeczy. Tymczasem Bennett wystosowuje list otwarty do społeczeństwa, ażeby chroniły chwiejną koalicję, żeby nie doszło do tutaj rozsypania się rządu wtedy, kiedy tak, są niepewne czasy, kiedy Iran tutaj zagraża, kiedy są zamieszki wewnątrz między częścią palestyńską a izraelską, to po ostatnich tutaj wydarzeniach na Wzgórzu Świątynnym. Ta sprawa się ciągnie kilka tygodni i zatacza coraz szersze kręgi. Właściwie byłaby powodem rozsypania się rządu w pewnym momencie nawet. Do tego nie doszło. Niemniej jednak znowu opozycja skwapliwie to wykorzystała w postaci Bibiego, poprzedniego premiera, który natychmiast wykorzystał okazję, żeby wzmocnić swoją pozycję. Co tam jeszcze? Bennett rozmawiał z Amerykanami na temat spójnych działań przeciwko Iranowi. To też jest świeżutka sprawa. Dwa, trzy dni ma najwyżej. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Izrael nie wykluczyły użycia siły militarnej wobec Coraz bardziej y, u, usychającej umowy w Wiedniu, hmm. tym bardziej, że wyszło na jaw, że Iran szpiegował y, agencję nuklearną, wykradając stamtąd dokumenty bardzo istotne i zatajając y, lokalizację prowadzenia działalności. Notabene zgromadził już prawie 4 tony y, materiałów rozszczepialnych o wysokim stopniu wzbogacenia. Także to jest duża już ilość. Czy twoim zdaniem Bennett dąży do eskalacji dlatego, że boi się rozpadu swojej chwiejnej koalicji? Odnoszę takie wrażenie, że, że po prostu boi się rozpadu rządu kolejnych wyborów, co odroczyłoby całą sprawę o kilka co najmniej miesięcy i to na okres taki niepewny. Dlatego istnieją tutaj przesłanki. Tym bardziej jego deklaracja, że okres ochronny dla Iranu jako głowy tej ośmiornicy terrorystycznej na Bliskim Wschodzie się skończył. No, jest to zapowiedź eskalacji z, z całą pewnością. Na to Iran odpowiedział dzisiaj po południu, który generał jakiś dosyć ważny, chyba wojsk lądowych, główny generał wojsk lądowych, powiedział, że zamierza zlikwidować Tel Aviv i Haifa w sposób nagładko do samej ziemi e, i tak, bo nie zamierza pozostawić pogróżek ze strony izraelskiej bez odpowiedzi no, czyli to odnosi, odnosi skutek te zamieszki na koniec ramadanu bardzo teatralne i no przykre tak? takie no, budzące wręcz od razę były w dużej mierze zainstynizowane, bo te siły policyjne w ilości dwóch tysięcy napuszczone na tych demonstrujących żałobników chowających swoją dziennikarkę, no to ewidentnie było, minister spraw wewnętrznych wydał takie polecenie, żeby to rozgonić, żeby zrobić rozpierduchę, żeby im dać w kość. Eskalacja chyba, jest zamierzona, to, tak z daleka dla mnie to wygląda. Ja nie jestem wielkim znawcą kapeluszników. No, ja odnoszę takie wrażenie, że, że jednak dokładają tam do pieca z tego względu, że ta chwijna koalicja wywali sprawę zupełnie, jeżeli do tego rzeczywiście dojdzie. Co więcej, Izrael zostanie w, wobec tych zamieszek na wewnętrznym terytorium no rozbity, że tak powiem wobec zagrożeń zewnętrznych co więcej Bennett z kim tu rozmawiał znowu rozmawiał z kimś z, z gubernatorów Międzynarodowej Agencji Atomowej w Wiedniu uh -huh. tam się zrobiła taka historia, że wobec tych działań Iranu, który wykradał dokumenty i oszukiwał w różnych tam obszarach co do ilości i miejsc produkcji materiałów rozszczepialnych. Sprawa wydaje się, że wróci do ONZ-u w ogóle. Czyli w ogóle, że to zostanie przerwane rozmowy w Wiedniu na rzecz szerszego forum międzynarodowego. Tutaj naciski Izraela są duże, ażeby w tą stronę zmierzać. Co by oznaczało, że oddala się finał dosyć już podprowadzonych rozmów. No W związku z tym jest tutaj gra na rozbicie y, rozmów i oczywiście deklaracja jak zwykle z umową czy bez umowy nic nie wiąże nam rąk, powiedział Bennett. Y, także mm, jego wypowiedź została zakończona słowami, że ten ostatni rok był zdecydowanie punktem zwrotnym w izraelskiej strategii przeciwko Iranowi. Takie mamy deklaracje. Zatem nie są to deklaracje przyjacielskie, lecz wobec tych wszystkich manewrów i to z udziałem wojsk amerykańskich, ponieważ jak wiadomo brakuje Izraelowi latających cystern, które nie są w stanie, te które mają są przestarzałe i nie obsługują takich zasięgów. A tam mamy do dyspozycji loty na poziomie prawie 10 tysięcy kilometrów, bo tam i z powrotem to trzeba obsłużyć. Tego typu manewry były ćwiczone właśnie podczas tych, tych manewrów wojskowych i z udziałem amerykańskich latających cystern. Wojsko amerykańskie zaprzeczyło, żeby te sprzęty brały w udział w bezpośrednim tutaj trenowaniu ataku na Iran. No ale brały pośrednio, więc jakby nie było, brały jakoś tam udział. No, ale I się wypierają. Ja widziałeś kiedyś pośrednie tankowanie na stacji? No właśnie. Pośrednie uważam, że eksterytorialny był szlauf. No ale wyobraź sobie pośrednie tankowanie na, na pułapie 20 tysięcy stóp. Tak. tak kręcą wszyscy i to równo. Widać, że coś tam się napędza. Dodatkowo czerwcowa wizyta Gidena, który będzie w Izraelu, będzie w Arabii Saudyjskiej. No dzieje się tam sporo i do tej pory chyba nic się nie wydarzy. Natomiast co będzie w lipcu, sierpniu, no to, to nie wiem. Nie wiem Na razie trudno powiedzieć, ale okres ochrony na Iran się skończył. Po prostu będzie wesoło, bo w te wakacje coś tam się wydarzy. Nie wiemy jeszcze co, Wiemy tylko, że coś. Hmm. To już jest jakaś wiadomość strategiczna, prawda? Tak, zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że natychmiast się to przełoży na ceny ropy naftowej, bo musi się Brawo. przełożyć. Nie ma innego wyjścia. Brawo! 150 w te wakacje jest załatwione i na CP, nie? Jak mówi Krzysztof dycha jest, tak powiem, potwierdzona i przybita i to będzie denko następnej fali, która odpali od wakacji do roku 2023, gdzie ja widzę od ubiegłego roku, nie chciałem się tym denerwować, ale w grudniu sobie to naszkicowałem i wychodzi mi 20 zł. Się, tak, i to się realizuje, także ale trenuj, to... trenuj umiejętności bicyklerskie. Czyli wiesz, na tych wzniesieniach rowerek z dobrą przerzutką i tego tam, bo paliwo będzie naprawdę drogie. Ale dzisiaj trafiłem, yy, przeglądając yy, materiały na fragment filmu Barei, a jakże. <gry> Za kierownicą Kobuszewski siedzi i właśnie mówi o tym, yy, jeden litr za dziewięć złotych. I tłumaczę temu swojemu yy, znajomemu o niższym ilorazie inteligencji. Pomyśl ha. sobie, ile to jest. Na bazę i z powrotem. Nad morze i do Zakopanego. I potem znowu na bazę i z powrotem. Ja pamiętam... Ile te... to, będzie koszt to będzie drogo kosztowało? Ja pamiętam te śmierdzące dystrybutory w czas z czasów, kiedy zdobywałem patent y, czyli prawo jazdy i powiem Ci, że pamiętam takie ceny 7,56 9,20 y, no jak to sobie przypomnę no to muszę Ci powiedzieć, że no nie jestem młodszy <śpiewanie> To, wiesz, co, kolejne potwierdzenie, że, że artyści mają wyczucie. Mhm. Może mi się uda jeszcze odtworzyć ten link i zamieścić go pod, pod audycją. Ale brzmi to dosłownie czarująco, jeżeli w filmie z lat 80. mówi się o benzynie za 9 zł. Ja powiem ci, że ja miałem jeszcze te niewątpliwą przyjemność yy, tuzina tych aktorów zobaczyć w realu w bezpośrednim sąsiedztwie w różnych tam migawkach yy, mo mojego terenu oddziaływania nie? Te, czyli na lądzie, morzu i powietrzu i <grym> yy, y, y, jak sobie to wspomnę i te, te różne tam te, te... wizję samtego tamtego dziwnego czasu, jak to się teraz przekłada na te, te, te nowe czasy, to tak szczerze ci powiem, niewiele się zmieniło. Odnoszę to samo wrażenie, bo przeglądając tutaj różne fragmenty dawnych filmów, one się oczywiście podpowiadają w coraz większej później, ilości. Więc można sobie te takie kluczowe kwestie y, przypomnieć. No jest to mądrość dziejowa, naprawdę tam zawarta. Bo ci ludzie nie mogli powiedzieć wszystkiego. Wiadomo, że y, były pewne blokady na przekaz informacyjny. Natomiast było to robione w tak inteligentny i zawoalowany sposób, że aż miło. A propos tego dystrybutora za 7,56 y, najtańsza benzyna... Y, jak się nazywał ten aktor? On już dawno zmarł. E z Janosika e kwiczą, taki Kwiczą, tak. Jak, jak on się nazywał? Jak? Czekaj, Kwiczą jak się nazywał? No, zobaczymy. Kwiczą. Ten aktor. No wiesz, taki rozczochrany brunet, taki kręcone tak. włosy. Bardzo postawny, powiedzmy sobie w ten sposób. Kwiczą. No to mi się ptaki podpowiadają. Nie wiedziałem, że jest ptak. O nazwie kwiczą. To jest! To jest. Kwiczą postać. Ja go pamiętam z czasów dzieciństwa, jak go spotkałem na swojej drodze, na swojej trajektorii, jest tak powiem, kolizyjnej. Boguś Bilewski. Bilewski. Boguś. Boguś. Bilewski. Boguś niezapomnianej pamięci. Ale kwiczał. I świetny biesiadnik, no, pił alkohol do, no, wszystkich konkurentów wsadzał po stół, no, tak powiedzmy, <grywny> ze względu na swoje gabaryty. Ja go spotkałem na swojej trajektorii kolizyjnej, kiedy ćwiczyłem na Fiacie 126P. Po mojej prawicy siedział emerytowany agent SB który pilnował porządku na drodze publicznej. Ja mu tam pomagałem w różnych tam prywatnych eskapadach yy, z tym samochodem służbowym Fiat 126P, na którym zdawałem prawo jazdy. I to było dawno temu. I na swojej trajektorii w centrum Warszawy w pewnym dziwnym momencie i z pięciu rzeczywistości widzę aktora na swojej ścieżce no i mój instruktor pociągnął kierownicę w prawą stronę i mówi Gdzie ten chuj jedzie? A ja w lewo odbijam, żeby uniknąć kolizji. No to miało sposob... było refleks, całe szczęście. W Ten sposób poznałem Bogusza Bilewskiego oko w oko. Jechał pod prąd w maluchu. Nie wiem jak on się tam zmieścił. Zajmował całą powierzchnię. Widziałem tylko taką wielką masę ciała i te inteligentne oczy, które tam wyzierały z, tej, z tych kołtunów. I ja, jak to już, jak już to trochę ochłonąłem, to stwierdziłem, kurde, ale to był ten aktor, nie? Przed chwilą by doszło do wypadku. A mój instruktor z SB chciał do niego doprowadzić, bo, no wiadomo, on wiedział, że dostałby dodatkowe apanarze za to, że, no, że była kolizja, bo ktoś by pod stołem tam wypłacił parę tysięcy. tak? Nie wiem, czy on się zorientował, że ma do czynienia z tym aktorem, ale jakby to wyczuł, to na pewno by mocniej skręcił tą kierownicą. A ja odruchowo jednak się zdołałem obronić i ominąłem ten pojazd no, je, i jadący na mnie z naprzeciwka, no, na zakazie, tak? Także no to po wielu latach tak sobie to analizuję i powiadam, że no życie płata różne figle. No to w Gierku była właśnie taka scena, kiedy prezentowano tego świata 126p, jeszcze z emblematem Fiat. No i w, w, za kierownicę oczywiście Edward wsiadł na tylne siedzenie generał. I jeszcze tam y, dwóch innych y, y, gości i oni tak właśnie kółeczko no, robią na placu. Kolor auta piękny, oliwkowy, jak to nazwali, czyli y, wojskowy y, z Puszczy ha. Białowieskiej. Ha. No i taka to scena. Ty wiesz, że ja tym dziadoczem potrafiłem kręcić bączki na lodzie? No doskonale się to jeździ, bo silnik z tyłu też uwielbiałem tą zabawę. Szczególnie na zajezdniach autobusowych. No ale to... ale to, sprawa. Że, nie do powtórzenia przy obecnych samochodach. Ale to żałosne, nie? Taka mała puszeczka. To trochę jak się spojrzy tak z dystansu, to, to obciach trochę, nie? No ale to widzisz, kolekcjonerzy się tym pasjonują. Niektórzy to kupują jako taki jeden z unikatów, powiedzmy, wybryków motoryzacji. Tak to można nazwać. To jest mój następny projekt, powiem Ci, że zrobię sobie kabriolet z Malucha i to będzie nieoszczędne, bo to będzie paliło 6 litrów. Ale będzie odkryty i będę tym jeździł, rozumiesz, po Warszawie i kładę lache na wszystkie zakazy. Proszę Ci, to będzie zarejestrowane na żółtych tablicach. Bo to jest świadectwo historii, no. Tak. I zobaczę w swoich oczach w centrum Bilewskiego, świętej pamięci, i znowu go ominę, żebyśmy się nie, nie pobili, bo, bo co tam, te kilka centymetrów. To jeszcze powiem Ci ta, taką sytuację też związaną z Maluchem, którego byłem kiedyś szczęśliwym posiadaczem. Otóż jego limit prędkości wynosił 84 km dokładnie. ja ani deka więcej. Jeżeli wiatr był z przodu, to było 82. A ja Ci, A proszę ci. Ciebie, maluchem jeździłem w 120. Nie, to widzisz, miałeś lepszego malucha? Nie, to był seryjny zbierska biała i tylko bardzo uczciwie potraktowałem jego gaźnik tak bym powiedział z pietyzmem wszystko było ładnie wypolerowane no so, właśnie to kiedyś miało niezwykłe znaczenie polerowanie gaźnika 120 dawał ale no to był już szczyt osiąg osiągów no i jak był wiatr przeciwny to nie dochodził do tego I w każdym razie strach w oczach jak się jechało z taką prędkością w, jeszcze o, z, z pełną jest. obsadą no teraz to naprawdę kamikadze ja bym, dzisiaj bym chyba tego nie powtórzył. <laughs> Zatem chętnie bym pojeździł na y, zaśnieżonym placu y, maluchem właśnie zimą, bo to jest bardzo przyjemne wrażenie. Te ósemeczki były bardzo ciaśniutkie, naprawdę. To, I ten dźwięk, pamiętasz jak to ładnie chodziło? Taki prymitywny dźwięk. <suszy> Ale można było na popych zapalić, jak się postawiło, no to samo oczy dzielnie zupełnie. To jest pudełko takie z dom kulalek. no przecież to, to, to, to jest silniczek taki do no, od motoroweru. To puszeszka zrobiona z, no, z blaszki takiej po, po konserwach, nie? No to, to wszystko było takie dziecięce, no. No tak. Takie były czasy trochę śmieszne. Dobra, my tu już po godzinach, także pora skończyć wspominki. Z mojej strony to już wszystko. Być może zrobimy jakąś małą przerwę wakacyjną, zobaczymy jak to będzie z czasem. Czerwiec to jest miesiąc bardzo obłożony. Finalizacja półrocza, szkoły, początki urlopowe i tak dalej. Myślę, że też wszyscy by chętnie odpoczęli od tych straszliwych wiadomości, Chociaż niektóre są śmieszne, muszę powiedzieć. Zobaczymy, nie obiecujemy niczego. Nie obiecujemy, nie zarzekamy się, nie obiecujemy, ale gdyby przerwa się pojawiła, to proszę się nie zdziwić, że wakacje mają swoje prawa. Z mojej strony żyjemy. to już wszystko tymczasem do usłyszenia. Kłaniam się, żyjemy i będziemy żyli na przekór wszystkim. Bo my się łatwo nie damy tutaj załatwić. No my no to będziemy się bronić na naszej placówce ślimaka do upadłego. Na pochybę wszystkim. Jak mówił no znany aktor z kluczowego filmu. Czerwonym, czarnym, na pochybę wszystkim. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Gdzie to się wyłącza? Uwaga. Hmm. Nie wiem, gdzie to jest.